ZIMOWE OPOWIEŚCI Lucy Mount Montgomery Niesamowity koszyk ciotki Cyrilli Gdy Lucy Rose zobaczyła ciotkę Cyrillę, schodzącą po schodach ze strychu nieco zdyszaną i zarumienioną, z wielkim koszem z przykrywką, przewieszonym przez jej pulchne ramię, westchnęła z rozpaczą. Lucy Rose robiła co mogła od lat, to znaczy odkąd zaczęła upinać wysoko włosy i nosić dłuższe sukienki, żeby wyperswadować ciotce zwyczaju zabierania tego kosza przy każdej wizycie w Pembroke. Jednakże ciotka Cyrilla nadal upierała się, by go ze sobą wozić, i tylko śmiała się z tego, co nazwała trudnym do zadowolenia charakterem Lucy Rose. Dziewczynie nie dawało jednak spokoju okropne przeświadczenie że to bardzo prowincjonalne zachowanie, takie przyjeżdżanie do Edwarda i Geraldine z wielkim koszem pełnym wiejskich przysmaków. Geraldine była elegancką kobietą, mogła uznać to za dziwactwo. A do tego ciotka Cyrilla zawsze niosła kosz przewieszony przez rękę i rozdawała każdemu napotkanemu dziecku ciastka, jabłka i ciągutki z melasy. Ba, nierzadko częstowała także dorosłych, za każdym razem Lucy Ross czuła wstyd i upokorzenie, co oznacza jedynie, że była bardzo młodą osóbką i musiała się jeszcze wiele nauczyć. Jej niepokój natychmiast przybrał formę protestu. – Ciotko Cirillo – odezwała się błagalnie – chyba nie zamierzasz zabierać ze sobą tego śmiesznego starego kosza do Pembroke tym razem. – Nie w święta! – – Oczywiście, że zamierzam! – odparła ciotka krótko, po czym postawiła kosz na stole, by go odkurzyć. – Odkąd Edward i Geraldine wzięli ślub, nigdy nie przyjechałam do nich z pustymi rękoma i nie będę tego zmieniać. Tym bardziej, że są święta. Edward zawsze cieszy się z wiejskich smakołyków. Mówi, że miejskie jedzenie wydaje się przy nich takie nijakie. – A ja się z tym zgadzam! – – Kiedy to takie chłopskie i prostackie? – jęknęła Lucy Rose. – Bo ja jestem prostą kobietą ze wsi – odparła ciotka stanowczo. – I ty także. – Co więcej, nie rozumiem, dlaczego miałybyśmy się tego wstydzić. Jesteś przepełniona dziwną pychą, moja droga. Wyrośniesz z niej, bez dwóch Ale tymczasem jest to dość uciążliwe. – Ten kosz jest uciążliwy – – rzuciła Lucy Rose gniewnie. – Wiecznie kładziesz go nie wiadomo gdzie i potem szukasz albo boisz się, że go zgubisz. A poza tym wygląda to ze wszech miar dziwnie, kiedy idziesz ulicą z wielkim wypchanym koszem. – Mój wygląd nie zaprząta mi głowy – powiedziała ciotka Cyrilla ze spokojem. – A jeśli chodzi o uciążliwość, być może, ale jak rozumiem innym przynosi radość. Daję sobie sprawę, że dla Edwarda i Geraldine zawartość tego koszyka nie jest niezbędna do życia. Jednak są tacy, dla których może okazać się wybawieniem. A jeśli maszerowanie obok prostej kobiety ze wsi, niosącej zwykły wiejski koszyk, urąga twojej godności, zawsze możesz iść kilka kroków za mną. To powiedziawszy, ciotka Cyrilla uśmiechnęła się dobrodusznie, a Lucy Rose, choć nadal wiedziała swoje... Musiała odpowiedzieć uśmiechem. No dobrze. Ciotka Cyrilla postukała w biały blat kuchenny stołu swoim okrąglutkim palcem wskazującym. Co powinnam zabrać? Na pewno to duże ciasta owocowe. Edward bardzo je lubi. I koniecznie gotowane ozorki. I jeszcze te trzy ciasta z suszonymi owocami, bo zepsują się do naszego powrotu. Albo twój wuj rozchoruje się z przejedzenia. Wiadomo nie od dziś, że są jego słabością. Dalej, kamionkowa butelka ze śmietaną. Geraldine, może i jest młodą damą, ale jeszcze nigdy nie wzgardziła dobrą wiejską śmietanką, moja droga. Butelka octu winnego z malin mojej własnej roboty. Ten talerz ciastek i pączków zadowoli dzieci i zapcha im żołądki. Przynieś mi jeszcze ze spiżarki ciepłe lody i paczkę pasiastych cukrowych lasek, które twój wuj kupił wczoraj w sklepie na rogu. No i rzecz jasna jabłka ze 30-40, bo są wyjątkowo pyszne. Aha. I jeszcze słoiczek powideł śliwkowych. Edward w nich gustuje. Zabierzemy także kanapki i biszkopt na przekąskę dla nas. No dobrze, to tyle w kwestii jedzenia. Na wierzchu położymy prezenty dla dzieci. Lalkę dla Daisy, łódkę, którą twój wuj wyrzeźbił dla Reja, koronkowe chusteczki dla bliźniaczek oraz szydełkową czapeczkę dla niemowlęcia. Czy to wszystko? – W spiżarce widziałam upieczonego kurczaka – oznajmiła Lucy Rose złośliwie. – A na werandzie wisi prosiak, którego ubił Leon. Może i je tam upchniesz? Ciotka uśmiechnęła się od ucha do ucha. – Prosiaka zostawimy raczej w spokoju, ale skoro mi przypomniałaś o kurczaku, oczywiście, że go zabierzemy. Zaraz zrobię miejsce. Lucy Rose pomimo swoich uprzedzeń pomogła w pakowaniu. A ponieważ została wyszkolona pod bacznym okiem ciotki Cyrilli, zrobiła to bardzo profesjonalnie, sprytnie gospodarując przestrzenią. Jednak kiedy ciotka dołożyła na sam koniec duży bukiet biało-różowych suszonych kwiatów i zamknęła wieko stanowczym gestem, mocno je dociskając, Lucy Rose stanęła nad koszem i wyszeptała mściwie. Któregoś dnia spalę ten kosz, jak tylko znajdę w sobie odwagę. Skończy się to targanie go wszędzie, gdzie się tylko wybieramy. Jakby ciotka była starą przekupką. W tym momencie do kuchni wszedł wuj Leopold, kręcąc głową z powątpiewaniem. Nie wybierał się do Edwarda i Geraldine. Być może więc perspektywa gotowania i spożywania świątecznego obiadu w samotności... Wzbudziła w nim takie pesymistyczne nastawienie. Obawiam się, że nie dojedziecie jutro do Pembroke. odezwał się posępnie. Idzie burza śnieżna. Jednak ciotka nic sobie nie robiła z takich prognoz. Uważała, że tego typu sprawy są już i tak przesądzone, więc spała całkiem spokojnie. Czego nie można powiedzieć o Lucy Rose. Dziewczyna budziła się kilka razy w ciągu nocy i sprawdzała, czy nie pojawiła się zamieć. A kiedy w końcu zasnęła na dłużej, śniły jej się okropne koszmary, w których musiała brodzić w śniegu, oślepiona zawieją, ciągnąc za sobą ten przeklęty kosz ciotki Cyrilli. Poranek wydawał się pogodny, więc W. Leopold odwiózł ciotkę Cyrillę, Lucy Rose oraz kosz na stację która znajdowała się prawie siedem kilometrów od ich domu. Gdy dotarli na miejsce, świat zniknął już za kurtyną białych płatków. Zawiadowca sprzedał im bilety z marsową miną. Jeśli spadnie więcej śniegu, pociągi staną, oznajmił. Już są takie zaspy, że mamy duże opóźnienia, a nie ma nawet gdzie ich odgarniać. Ciotka odparła, że jeśli mają dojechać do Pembrok na Boże Narodzenie, to dojadą. Po czym otworzyła kosz i podarowała zawiadowcy oraz trzem małym chłopcom po jabłku. – Zaczyna się – jęknęła Lucy Rose w duchu. Pociąg wturlał się na stację. Ciotka Cyrilla zajęła jedno miejsce dla siebie – na drugim postawiła kosz i rozejrzała się z zadowoleniem po twarzach współpasażerów. Nie było ich zbyt wielu. Krucha, drobna kobieta na końcu wagonu oraz towarzyszące jej niemowlę i czwórka nieco starszych dzieci. Młoda dziewczyna po drugiej stronie ładnej, bladej twarzy, następnie opalony młodzieniec w mundurze khaki trzy miejsca dalej, przed nim majestatyczna starsza dama, w futrze z fok i wreszcie chudy mężczyzna, młody, w okularach. Pastor uznała ciotka Cyrilla i zaczęła snuć swoje rozważania. Bardziej przejmuje się duszami swoich owieczek niż własnym wyglądem, a ta kobieta w futrze jest z czegoś wyraźnie niezadowolona. Być może musiała wstać zbyt wcześnie, by zdążyć na pociąg. Ten młodzieniec zapewne wyszedł niedawno ze szpitala. Dzieci tej kobiety wyglądają, jakby jeszcze nigdy w swoim życiu nie zjadły porządnego posiłku. A jeśli to dziewczę naprzeciwko ma matkę, ciekawa jestem, co ta kobieta sobie myśli, wypuszczając córkę z domu przy takiej pogodzie, w takim stroju. Lucy Rose milczała, zastanawiała się tylko w duchu, co inni myślą o koszu ciotki Cyrilli. Mieli dotrzeć do Pembrok wieczorem, jednak wraz z upływem godzin burza śnieżna zaczęła się nasilać. Dwukrotnie pociąg stawał, a pracownicy odkopywali go z zasp. Za trzecim razem nie udało się ruszyć. Zmierzchało już, gdy konduktor przeszedł przez wagony, odpowiadając szorstko na pytania zaniepokojonych podróżnych. Miła perspektywa spędzenia świąt. Niestety nie możemy ani jechać dalej, ani się cofnąć. Tory są zablokowane na długości kilku kilometrów. Słucham, panią? Nie ma żadnej stacji w pobliżu. Wszędzie dookoła tylko lasy. Musimy tu przenocować. Te ostatnie zamiecia okropnie wszystko komplikują. Och, jęknęła Lucy Rose. No, a ciotka Cyrilla spojrzała zadowolenie na swój kosz. Jedno jest pewne. Z głodu nie umrzemy, oznajmiła. Ładna, blada dziewczyna wydawała się zupełnie zobojętniała. Dama w futrze chyba jeszcze bardziej się zdenerwowała. Chłopak w kaki rzucił. Zawsze mam pecha. A dwoje dzieci zaniosło się płaczem. Ciotka wyjęła z kosza kilka jabłek i cukrowych lasek i zaniosła je maluchom. Najmłodsze posadziła sobie na kolanach i wkrótce wszystkie otaczały ją wianuszkiem szczęśliwe i roześmiane. Pozostali pasażerowie stanęli w kącie i zaczęli rozmawiać. Chłopak w khaki powiedział, że jeśli nie dotrą do domu na święta, to będzie zły znak. Zostałem zwolniony z służby w Afryce. Trzy miesiące temu. Cały ten czas spędziłem w szpitalu w Netley. Trzy dni temu dojechałem do Halifax. I wysłałem depesze do rodziców, mówiąc, że zjem z nimi świąteczny obiad. I że koniecznie muszą upiec wielkiego indyka, ponieważ w zeszłym roku obszedłem się smakiem. Będą zawiedzeni. On sam też wyglądał na rozczarowanego. Jeden rękaw zwisał mu smętnie u boku, pusty. Ciotka Cyrilla podała mu jabłko. – A my jechaliśmy na święta do dziadka – odezwał się najstarszy z chłopców, dziecko kruchej matki. Nigdy tam jeszcze nie byliśmy, więc jest nam bardzo smutno. Sprawiał wrażenie, jakby się miał rozpłakać, ale chyba wziął się w garść, bo odgryzł kawałek cukrowego przysmaku. Do pociągu przyjdzie święty Mikołaj? Zapytała łzawo jego młodsza siostra. Jack powiedział, że nie. Myślę, że was znajdzie. Uspokoiła ją ciotka Cywilla. Ładna blada dziewczyna podeszła i wzięła niemowlę od zmęczonej matki. Jaki uroczy chłopczyk, powiedziała cicho. Ty też jedziesz do domu na Boże Narodzenie? spytała ją ciotka. Dziewczę pokręciło głową. Nie mam domu. Sprzedaję w sklepie, ale teraz jestem bez pracy. Jadę więc do Pembruk. Być może znajdę jakąś posadę. Ciotka wróciła do swojego kosza i wyjęła pudełko z ciastkami. – Myślę, że możemy się poczęstować. Najedzmy się i dobrze się bawmy. Kto wie, może się uda nam dotrzeć do Pembrok poranku. Słodka przekąska poprawiła wszystkim nastrój. Nawet blada dziewczyna się rozchmurzyła. Drobna matka na boku opowiedziała ciotce Cyrili historię swojego życia. Rodzina nie utrzymywała z nią kontaktu, ponieważ nie akceptowała jej małżeństwa. Mąż kobiety umarł zeszłego lata, zostawiając ją samą z dziećmi, bez pieniędzy. Ojciec napisał do mnie w ubiegłym tygodniu, powiedział, że czas puścić mnie pamięć, to co było, i zaprosił mnie do domu na Boże Narodzenie. Tak się ucieszyła, ma i dzieci nie mogły się doczekać. Jaka szkoda, że nie uda nam się dojechać. Pojutrze muszę już być z powrotem w pracy. Chłopak w kaki pojawił się ponownie i poczęstował wszystkich cukierkami, racząc zebranych zabawnymi opowieściami o kampanii w Afryce. Dołączył do nich także i pastor. Nawet dama futrze odwróciła głowę w ich stronę. Dzieci po kolei zapadły w sen. Jedno na kolanach ciotki, drugie u Lucy Rose. Pozostała dwójka na siedzeniach. Ciotka pomogła ich matce przygotować posłania. Pastor dał w tym celu swój płaszcz, a dama futrze pożyczyła szal. Będzie idealny dla niemowlęcie, powiedziała. Musimy koniecznie zebrać jakieś prezenty dla dzieci, zasugerował chłopak w kaki. Powieźmy gdzieś ich pończochy i wypełnijmy je tym, co mamy. Niestety mam przy sobie tylko gotówkę i scyzoryk. Może dam każdemu z nich 25-centówkę, a chłopak niech dostanie nóż. Ja też mam wyłącznie pieniądze, odezwała się dama futrze z wyraźnym żalem. Ciotka Cyrilla zerknęła na matkę dzieci, która zasnęła z głową opartą o ścianę. A w moim koszu są prezenty, powiedziała stanowczym głosem. Zamierzałam wręczyć je moim siostrzeńcom, ale podaruję je tym malcom. Jeśli zaś chodzi o pieniądze, wydaje mi się, że najbardziej przydadzą się matce. Opowiedziała mi swoją historię, bardzo smutną. Zorganizujmy zbiórkę na prezent dla niej. Pomysł spotkał się z aplauzem. Chłopak w kaki puścił swą czapkę w obieg, wszyscy coś do niej wrzucili. Dama w futrze włożyła zwinięty banknot, a kiedy ciotka go rozprostowała, okazało się, że to 20 dolarówka. W międzyczasie Lucy Rose przyniosła kosz. Uśmiechnęła się do ciotki, gdy ciągnęła go z trudem, a ciotka odpowiedziała tym samym. Lucy Rose jak dotąd nigdy nie dotykała koszyka z własnej nieprzymuszonej woli. Łódka dla Reja stała się prezentem dla Jacka, lalka dla Daisy powędrowała do jego siostry, chusteczki dla bliźniaczek do dwóch młodszych dziewczynek. Czapeczka trafiła do niemowlaka, pończochy wypełniono orzechami i ciastkami. Z kolei pieniądze znalazły się w kopercie, którą przypięto do płaszcza śpiącej matki. – To niemowle jest takie urocze! – odezwała się cicho dama w futrze. Przypomina mi trochę mojego syna. Umarł 18 lat temu. Ciotka Cyrilla położyła dłoń na delikatnej skórkowej rękawiczce damy. Tak jak mój, powiedziała. Kobiety uśmiechnęły się do siebie czule. Gdy zadania zostały wykonane, ciotka zarządziła przekąskę w postaci kanapek i biszkoptu. Chłopak w kaki przyznał, że odkąd opuścił swój dom rodzinny ani razu, nie miał w ustach niczego choćby w połowie tak smakowitego. Nie karmili nas biszkoptem w Afryce, stwierdził. Rano śnieżyca nadal sypała za oknami. Dzieci wybudziły się ze snu i niemal oszalały z radości na widok prezentów. Ich matka znalazła kopertę. Próbowała wydusić z siebie podziękowania, ale zupełnie się rozkleiła. Nikt nie wiedział, jak się zachować i co powiedzieć. Na szczęście pojawił się konduktor i odwrócił uwagę wszystkich od kłopotliwej sytuacji, mówiąc, że powinni pogodzić się z myślą, iż spędzą Boże Narodzenie w pociągu. To poważny kłopot, zauważył chłopak w kaki, zważywszy na to, że nie mamy nic do jedzenia. Mnie to nie przeszkadza, jestem przyzwyczajony do głodowych racji, jednak te dzieciaki... – Mają zapewne niesamowity apetyt. Ciotka Cyrilla stanęła na wysokości zadania. Hmm, – Mam zapasy na czarną godzinę – oznajmiła. – W zupełności wystarczy dla wszystkich. Zjedzmy także świąteczny obiad, tyle że na zimno. Ale najpierw śniadanie. Zostało po kanapce dla każdego. Możemy także dojeść pozostałe ciastka i pączki. Reszta zaj zostanie na obiad. – Jedyny problem to brak chleba. – Ja mam pudełko krakersów – wtrąciła ochoczo matka dzieci. Dla wszystkich pasażerów pociągu były to niezapomniane święta. Zaraz po śniadaniu odbył się koncert. Chłopak w kaki zaprezentował dwie deklamacje, zaśpiewał trzy piosenki oraz wykonał gwizdaną solówkę. Lucy Rose wyrecytowała trzy wiersze – Pastor przeczytał zabawny tekst, a blada dziewczyna szukająca posady pokazała swój muzyczny talent w dwóch zaśpiewanych utworach. Uznano zgodnie, że gwizdane solo chłopaka w kaki było najlepszym występem. W związku z czym ciotka Cyrilla wręczyła mu w nagrodę bukiet suszonych kwiatów. Chwilę później zjawił się konduktor z informacją, że zawija cichnie, i za kilka godzin tory powinny znów być przejezdne. Jeśli uda nam się dojechać do następnej stacji, wszystko pójdzie dobrze, powiedział. Nasza linia spotyka się tam z główną trakcją, więc dalej droga będzie czysta. W południe pasażerowie zasiedli do świątecznego obiadu, do którego zaproszono także obsługę pociągu. Pastor pokroił kurczaka nożem hamulcowego. Chłopak w kaki zajął się porcjowaniem ozorków i ciastek z suszonymi owocami, zaś dama futrze wymieszała ocet winny z malin z wodą w odpowiednich proporcjach. Papier posłużył jako talerze. W pociągu znalazło się kilka szklanek, a także cynowy kubek, który wręczono dzieciom. Ciotka Cyrilla, Lucy Rose oraz dama futrze piły z kubeczka z podziałką do odmierzania leków należącego do damy. Blade dziewcze oraz matka dzieci dostały jedną z pustych butelek, a chłopak w kaki, pastor i obsługa pociągu drugą. Wszyscy zgodnie uznali, że był to najlepszy posiłek w ich życiu. Z pewnością należał do wesołych, a jeszcze nikt nigdy nie docenił sztuki kulinarnej ciotki Cyrilli jak owi podróżni. Jedyne, co zostało po uczcie, to kości kurczaka oraz słoiczek z powidłami, bowiem nie mieli łyżeczek, by ich skosztować. Ostatecznie ciotka wręczyła powidła drobnej matce. Po posiłku podróżni zarzucili podziękowaniami ciotkę Cyrille oraz oddali jej kosz. Dama futrze chciała wiedzieć, jak upiec tak wyśmienity biszkopt. Chłopak w kaki domagał się przepisu na ciasteczka z galaretką. A gdy dwie godziny później konduktor wszedł do przedziału i oznajmił, że pługi śnieżne już do nich dotarły i niebawem ruszą w dalszą drogę, wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że nie upłynęła nawet doba, odkąd się poznali. Czuję się tak, jakbym walczył waszego boku przez całe moje życie, oświadczył młody żołnierz w khaki. Pociąg wjechał na stację i podróżni rozdzielili się. Matka i jej dzieci wsiedli do pociągu powrotnego. Pastor został na miejscu, chłopak w kaki zaś i dama w futrze przesiedli się do innych pociągów. Dama uścisnęła rękę ciotce, już nie wydawała się zła ani niezadowolona. – To były najprzyjemniejsze święta Bożego Narodzenia w moim życiu – Powiedziała serdecznie. Nigdy nie zapomnę waszego kosza. To dziewczę jedzie ze mną. Obiecała mi posadę w sklepie mojego męża. Gdy ciotka Cyrilla i Lucy Rose dotarły do Pembroke, nikt na nie nie nie czekał. Nikt już nie miał nadziei, że przyjadą. Ponieważ stacja znajdowała się niedaleko domu Edwarda, ciotka Cyrilla postanowiła, że pójdą pieszo. Ja poniosę kosz, zaoferowała się Lucy Rose. Ciotka przekazała go jej z uśmiechem. Lucy Rose także się uśmiechnęła. To kochany stary kosz, powiedziała dziewczyna. Uwielbiam go. Zapomnij proszę, droga ciotko, o tych wszystkich głupotach, które wygadywałam na jego temat. Koniec.